Radio 9 Lubin, przed mikrofonem Darek witam serdecznie w pierwszej w tym roku jesiennej audycji o numerze 211 dziś będzie bardzo międzynarodowa na początek nowości, wiadomości w języku polskim, niemieckim i angielskim na które oczywiście już teraz wszystkich zapraszam dziś udamy się także poza granicę Polski, będzie relacja z Northampton w Wielkiej Brytanii nie zabraknie również chwili dobrej muzyki zapraszam do słuchania audycji numer 211 w trzech językach Nachrichten in Sprachen. News in three languages Przed mikrofonem Dareka to są wiadomości w języku polskim Bilet komunikacji miejskiej w telefonie. Dzięki zaangażowaniu władz miasta pomysł lubińskiego stowarzyszenia Omnibus został wprowadzony w życie. Od poniedziałku, 16 września bilety komunikacji miejskiej w Lubinie można zakupić przez telefon komórkowy w ramach aplikacji SkyCash, dostępnej na telefony z systemami Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry czy nawet Java. Ceny biletów pozostały bez zmian. Zakup biletu może być opłacony bezpośrednio z karty Visa lub MasterCard. Kilkuset rowerzystów przejechało przez miasto. Z okazji Dnia bez samochodów w sobotę 21 września przez całe miasto przejechała grupa około 700 rowerzystów. Do pokonania mieli 13 km, To już jedenasty taki rajd. W tym roku dla pierwszych 550 osób, które przejechały na start, przygotowano pamiątkowe koszulki. Hotel Skarbek już otwarty. Karol Okrasa otworzył hotel Skarbek w Lubinie, który powstał na osiedlu Ustronie. Inwestycja kosztowała 6,2 miliona złotych. W hotelu Skarbek znajdują się 22 pokoje, w tym apartament łącznie baza noclegowa liczy 50 miejsc. W obiekcie jest też sauna, salon masażu oraz fitness. dinozaurów oraz ptaszarnia. Już od wiosny przyszłego roku w Parku Wrocławskim będziemy mogli podziwiać nie tylko figury dinozaurów, ale także 62 gatunki ptaków. Ptaki będą pochodzić nie tylko z wrocławskiego zoo, ale także z całej Europy. Wstęp do parku będzie bezpłatny. Więcej wiadomości z Lubina w portalu www.lubin.pl. Ich bin Adam und hier die Nachrichten in deutscher Sprache. Fahrkarte auf deinem Handy Am Montag, den 16. September, wurde dank der Beteiligung und Idee des Verbandes Omnibus aus Lubin, der Tickets kauft für den Stadtverkehr durch das Handy eingeführt. Das Programm heißt Skycash und ist auf Handys mit dem System Android, iOS, Windows Phone, Blackberry oder Java verfügbar. Die Ticketspreise bleiben unverändert. Bezahlen kann man mit Visa oder Mastercard. Hunderte Radfahrer führen durch die Stadt. Am Samstag, den 21. September, wegen der europäischen Projekte ein autofreien Tag für eine Gruppe von etwa 700 Radfahrern durch die Stadt. 13 Kilometer waren zum Überwinden. Das ist schon der elfte Überfall. In diesem Jahr würde für die ersten 550 Teilnehmer Souvenirs T-Shirts verteilt. Das Hotel Skarbek hat eröffnet. Karol Okrasa eröffnete das Hotel Skarbek, das im Wohngebiet ustronie liegt. Investiert wurde 6,2 Millionen Zlotig. Im Hotel befindet sich 22 Räume mit Appartement. Die Beherbergungskapazität beträgt 50 Plätze. Unter anderem bietet das Hotel eine Sauna, einen Massagensalon und ein Fitnessstudio. Dinosaurienpark und Vogelhaus. Im Park Wroclawski im Frühjahr nächstes Jahres wird es nicht nur Dinosaurienfiguren zu bestauen geben, sondern auch 62 Vogelarten. Die Vogel werden aus dem Wroclaw Zoo und auch aus ganz Europa kommen. Der Eintritt in den Park wird kostenlos sein. Mehr Informationen aus Lubin auf lubin.pl My name is Derek and you listen News in English. Urban transport ticket on your phone, the city authorities carried out a project submitted by the Association of Omnibus. From Monday 16th September in Lubin bus ticket can be purchased by phone with Skycash application that is available for phones with Android, iOS, Blackberry, Windows Phone and Java. Ticket prices remain unchanged, purchase can be paid with Visa or MasterCard. Several hundred cyclists transited by town on the occasion of car-free day on Saturday, 21st September, in Lubin run by a group of 700 cyclists to overcome where 13 kilometers the first 550 people received commemorative t-shirts. Skarbek Hotel opened. Karol Okrasa opened the new Skarbek Hotel in Lubin. This hotel is located in the heart of Ostronje. The investment cost amounted to more than 6 million zloty. In the hotel there are 22 rooms, one apartment, including 50 beds. The building has a sauna, a massage room and a mini fitness center. Dinosaurs and birds will be in the Wrocławski Park in Lubin. In the spring of the next year at the Wrocławski Park we'll be able to see not only the dinosaurs but also 62 species of birds. Birds will come from Wrocław Zoo and the world of Europe. Tickets to the park will be free. More news from Lubin you can find on www.lubin.pl. W serwisie informacyjnym Czas na chwilę dobrej muzyki. Yy, po piosence udamy się do Wielkiej Brytanii, a dokładnie do Northampton, a tymczasem Sean Ward yy, z utworem What's Your name oczywiście z serwisu Musicale i na licencji Creative Commons. Zapraszam do słuchania was one thing, baby, tell me what you know. from you I should w podcastowej dziewiątce. Za oknem również zaczyna się ta złota polska jesień. Mam nadzieję, że będzie złota, jak oczywiście na to powiedzenie przystało. A tymczasem udajemy się wraz z mikrofonem do Northampton. Zapraszam. Dziewiątka korzystając z dobrodziejstw uczestnej łączności udaje się na małą wycieczkę do Wielkiej Brytanii, a bardziej szczegółowo do Northampton, gdzie w tej chwili jest Paweł. Witaj Pawle. Witam ci serdecznie Darku i wszystkich słuchaczy podcastowej Dziewiątki. Na początek może kilka słów o samym Northampton, chociażby dla słuchaczy, którzy nie mają przed sobą żadnej mapy ani otwartego Google Earth, przy założeniu, że oczywiście nie są w Northampton, bo wtedy Northampton znali. E, wiesz, e, Northampton to miasto wypołożone w Wielkiej Brytanii, 108 km na północ od, od Londynu nad rzeką Menna. Ośrodek administracyjny hrabstwa Northampton Share. Niegdyś Northampton było ośrodkiem szewskim i rzemiosła skórzanego. Obecnie działalność ta prawie całkowicie ograniczyła się, zanikła i ograniczyła się jedynie do kilku niewielkich fabryk. Zastąpiły je głównie przemysł spożywczy, mineralny oraz usługi finansowe. Do największych pracodawców należy, należy również Uniwersytet Northampton. No, teraz już dokładnie wiemy skąd dla dziewiątki dzisiaj Paweł nam opowiada. Z wizytą przez Skype. Jesteśmy w Northampton, a jak wygląda samo miasteczko? Powiedz o zabudowie, uliczkach, to co widzisz na co dzień. Wszyscy osobiście uważam, że Northampton nie jest kolosalnie zorganizowane. Eee, przepełnione przepychem. Eee, to bardziej takie typowe, spokojne, brytyjskie, brytyjskie miasteczko, gdzie można spotkać z tradycyjną właśnie charakterystyczną zabudową dla Wielkiej Brytanii. Pełną cichych, spokojnych uliczek, z dala od jakichś tam centrum, hałasów i tego typu rzeczy. Na pewno słuchaczy interesuje, te, jak się na co dzień żyje w Wielkiej Brytanii. bynajmniej. Chociaż wiem, że słuchacze dziewiątki również w Wielkiej Brytanii mieszkają, bo ze statystyk podcastowych wiem, że tam również dziewiątka ma swoich słuchaczy. Ale kilka słów może o codzienności w Anglii, bo Wielka Brytania kojarzy nam się przede wszystkim z Londynem, chociażby z miejskim transportem, z transportem, gdzie spotykamy właśnie charakterystyczne czarne taksówki. Czy autobusy piętrowe są również poza Londynem i jak wygląda taka codzienność? Jacy są Brytyjczycy? Czas ucieka tu bardzo szybko, bynajmniej dla mnie. Generalnie życie codzienne tu skupione jest wokół pracy i domu dopiero w okolicach piątku typowy Brytyjczyk przy sobie mówiąc idzie imprezę. Faktycznie można spotkać tutaj mm, taksówki czarne, które wspomniałeś, natomiast typowe czerwone, brytyjskie, wypętowe autobusy no już rzadziej. Bardziej spotkamy tutaj może mniej tak rzucające się w oczy, aczkolwiek jako komunikację miejską na co dzień tutaj. Dla osób, które bardziej wolą aktywniej spędzać czas Northampton proponuje wszelkiego rodzaju parking, których jest tu Bodajże trzy. Są to ogromne hektary zieleni, pełne placów zabaw, gdzie po prostu można spędzić fantastyczny czas z rodziną, przyjaciółmi znanymi, można zrobić grilla. Natomiast poza samym Northampton eee... możemy znaleźć tutaj niedaleko od Northampton dom księżnej Dajany. O czym zapomniałem jeszcze wspomnieć, chciałem dodać, że w samym Northampton możemy znaleźć też muzeum. Bo gdzie możemy podziwiać różnego rodzaju zdjęcia, galerie, jak również wystawy, obuwia. Sama stolica, czyli Londyn, jest tam bowiem słynny na całym świecie zegar Big Ben, Muzeum Figur Woskowych, z ciekawszych rzeczy no oczywiście Muzeum Historii Naturalnej, Pałac Buckingham, na co dzień mieszkasz właśnie w Northampton teraz. Zapewne tęsknisz za jakimiś polskimi produktami. I właśnie jak z nimi? Wiemy, że na przykład w Chicago, w, Jacko, w dzielnicy Jackowo, amerykańskiej dzielnicy polskiej, mamy szereg polskich sklepów, firm, firemek i tak dalej. A jak z tym jest właśnie w Wielkiej Brytanii? Czy masz dostępne chociażby nasze polskie produkty, które są znane no nam tutaj, za nimi gdzieś tam. Tym problemu tutaj nie będzie. W Northampton jest pełne polskich, polskich skwiatów z klepiku, gdzie możemy dostać polskie produkty. Nawet w przysłowiowym ciapku możemy znaleźć polskie produkty w bardzo atrakcyjnych cenach i Wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, prawda? Oczywiście z obrazowaniem Northampton do dzisiejszego podcastu są zdjęcia, które znajdziecie zarówno na blogu podcastu, czyli na stronie radio9lubinblogspot.com, jak też oczywiście odsyłamy do oficjalnego profilu na Facebooku facebook.com ukośnik 9 czyli dziewiątka pisana bez polskich znaków. Pawłowi dziękujemy za tą krótką, wirtualną, skajpową wycieczkę po Northampton. Dziękuję ci bardzo również a wszystkich słuchaczy zapraszam do dalszej części dzisiejszej podcastowej audycji. Przed chwilą usłyszeliśmy High Point Gone Bad i to była już ostatnia część dzisiejszej podcastowej dziewiątki, audycji numer 211. Na kolejny podcast zapraszam oczywiście za dwa tygodnie, a tymczasem do usłyszenia i cześć.